Rozdział dziesiąty. Kawa na ławę. Im bardziej się zbliżał, tym więcej niepokoju budziła w nim mowa ciała Agaty. Zgarbiona, z ramionami ściągniętymi do środka, pisarka wyglądała jakby chciała się zmniejszyć. Jakby spodziewała się awantury. Przystanął kilka kroków od progu, wcisnął ręce w kieszenie i powiedział – Dobrze, że pani bezpiecznie dotarła do domu, napędziła pani koleżankom stracha. Kiwnęła głową i uciekła spojrzeniem w bok. Telefon mi się rozładował, a pogoda, sam pan widział. Planowałam do pana zadzwonić i umówić się na rozmowę. Powiedziała, a jej głos był cichy, jakby z trudem zmuszała się do mówienia. To było coś nowego. – Mam nadzieję, że nie zamierza się pani znowu zasadać na mnie z sernikiem, żeby wyciągnąć szczegóły śledztwa? – zapytał niby groźnie, choć z sernikiem wiązały się dla niego same miłe wspomnienia. – uśmiechnęła się blado. – Gdybym wierzyła, że ta rozmowa będzie łatwiejsza dzięki sernikowi, kupiłabym panu całą blachę. – Straszewicz wyprostował się czujnie. – Mogę panią zabrać na komisariat? – zaproponował. A możemy tu? Dziewczyny jeszcze śpią. Nikt nam nie będzie przeszkadzał. Zrobiłam dzbanek kawy. Dodała. No dobrze, porozmawiajmy. Zgodził się ostrożnie i wszedł za Agatą do domu. W innych okolicznościach czułby się jak mucha lecąca wprost w pajęczą sieć. Dlaczego tym razem miał wrażenie, że to on jest pająkiem? Agata krzątała się po kuchni w swetrze do połowy łydki, długiej koszuli i czarnych leginsach. Na stopach miała kapcie. Strój był jak na nią nietypowy. Zwykle wyglądała dużo schludniej. Może dlatego Straszewicz czuł się wytrącony z równowagi? Kiedy jego żona chodziła po domu w podobnych ubraniach, zwykle oznaczało to, że jest chora, zmęczona albo coś ją martwi. Czy z Agatą było podobnie? Siedział przy stole, obserwując ją uważnie Nie umknęło mu drżenie jej rąk, gdy nalewała kawę Ani to, jak długo miesza swój nieposłodzony napój Krzątała się niespokojnie, jakby odwlekała moment, w którym usiądzie naprzeciwko i zacznie mówić Zbiera siły, pomyślał, widząc jak pociąga solidny łyk kawy, po czym natychmiast sięga po dolewkę Nie popędzał jej w innych okolicznościach pewnie powiedziałby coś irytującego, żeby sprowokować ją do rozmowy, ale tym razem czuł, że jest na krawędzi Popchnięta mogłaby się albo rozpłakać, albo zamknąć w sobie, dlatego był cierpliwy Postawiła przed nim kubek, wyciągnęła z szafki talerzyk, nałożyła ciasteczka, po czym wreszcie usiadła naprzeciwko Wzrok wbiła w dłonie zaciśnięte na kubku, jakby trzymała w nich najcenniejszy skarb. — Pani Agato, proszę pamiętać, że wrogów między nami nie ma — rzekł spokojnie, zachęcająco. Spojrzała na niego zaskoczona. — Nie ma. — Prawda? — powiedziała cicho. — Może jestem głupia i to się nam nie zemści, ale ufam panu. Miewamy różne opinie w pewnych kwestiach, ale uważam, że jest pan uczciwym człowiekiem i dobrym policjantem i myślę, że powinnam panu opowiedzieć, w co dokładnie pan wdepnął, zanim wybuchnie to panu w twarz. bo wybuchnie, dodała z powagą. Włosy na karku Straszewicza stanęły dęba, a instynkt zawył jak syrena alarmowa. Czy pan już wie, kim był nieboszczyk? Zapytała Agata, zaskakując go kolejny raz. Nie tego się spodziewał. Choć w sumie spodziewał się, że zapyta o nieboszczyka, ale raczej w swoim stylu. Z werwą, z ofertą łapówki w postaci słodkości, z argumentami, które miały go przekonać, że podzielenie się informacjami to najrozsądniejsza rzecz, jaką może zrobić. Dlatego, kiedy obserwował ją, jak krząta się po kuchni w dziwnym, przygnębionym nastroju, spodziewał się, że rozmowa będzie dotyczyć czegoś zupełnie innego. Może jakichś kłopotów osobistych, ale na pewno nie trupa ani śledztwa. Na tę chwilę nie mogę dzielić się żadnymi informacjami. Musimy najpierw odnaleźć krewnych i powiadomić ich o śmierci. Sama pani rozumie, powiedział ostrożnie, nie spuszczając z niej czujnego wzroku. Nie mógł złożyć tej układanki w logiczną całość. Pokiwała głową, upiła łyk kawy, a potem. Powiedziała. No to chyba powiadomienie można uznać za odhaczone. Zamrugał gwałtownie. Co dokładnie pani ma na myśli? Zapytał. Tego się nie spodziewał. Nie wiem, jak poprowadzić tę rozmowę, żeby miała dla pana sens i żeby nie wyciągnął pan mylnych wniosków, więc powiem wprost. Odparła i odgarnęła włosy z czoła, jakby odsłaniała przyubice. Wiem, że zmarły nazywa się Aleksander Bartoszczyk. Niemożliwe, żeby medyk sądowy do pani dzwonił. Z tego, co wiem, nie czytuję kryminałów, zauważył cierpko. Uśmiechnęła się łagodnie. Nie musiał. Zuzanna pokazała mi zdjęcie nieboszczyka. A pani go rozpoznała. Pokiwała głową. To mój mąż. Prawie były mąż, choć przejście w stan byłości przychodziło mu z oporami. Straszewicz zaczął układać w głowie wszystkie elementy. Czy Bunt to pani prawdziwe nazwisko, czy pseudonim artystyczny? Prawdziwe, panieńskie. Zostałam przy nim... Po ślubie zbyt dużo zamieszania ze zmianą dokumentów. Poza tym bunt Bartoszczyk brzmiało okropnie, a całkowite przejęcie czyjejś tożsamości mi nie odpowiadało. Czyli zagadkę jego obecności tutaj też możemy uznać za wyjaśnioną. Przyjechał do pani. Parsknęła. Pozwoli pan, że wyjaśnię, zanim dojdzie pan do mylnych wniosków. Aleksander Bartoszczyk nie przyjechał tu w odwiedziny. Nie powinien nawet znać mojego adresu, bo zrobiłam wszystko, żeby go nie znał. Jedyne, co mogło go naprowadzić na mój trop, to nasz kurs pisarski. Ogłosiłyśmy go w mediach społecznościowych i na portalach. Siłą rzeczy pojawiły się tam informacje, że to ja prowadzę większość zajęć i że kurs odbywa się w Ustce, w starym, klimatycznym domu w lesie. Było to ważne dla potencjalnych uczestników. Zupełnie nie pomyślałam, że skorzysta na tym mój prawie były mąż. Od tygodni próbował odkryć, gdzie się zaszyłam, ale nikt z moich znajomych, ani wydawca, nie puścił pary z gęby. Teraz doszedł po nitce do kłębka i skończył martwy, za domem Niny. Czyli nie mieliście Państwo udanej relacji? zapytał dyplomatycznie Straszewicz. Prychnęła. Od ośmiu lat jesteśmy w separacji. Od czterech lat intensywnie próbuję się z nim rozwieść, a on równie intensywnie mi w tym przeszkadza. Straszewicz westchnął i pociągnął łyk kawy. Wie pani, że to nie wygląda dobrze? Zapytał w końcu, utrzymując spokojny, choć wyczekujący ton. Agata przytagnęła: Oczywiście. Znam statystyki, domyślam się, jakie scenariusze pan teraz rozważa. To naturalne, dlatego właśnie chcę, żeby poznał pan prawdę. Może dzięki temu nie ugrzęźnie pan w utartych schematach i odkryje, kto tak naprawdę zabił Aleksandra. To jest ten moment, w którym zapewnia mnie pani o swojej niewinności? zapytał z lekką ironią. Panie Eugeniuszu, nie zabiłam mojego prawie byłego męża. Nie mówię, że nigdy o tym nie myślałam, ale akurat teraz jego śmierć kompletnie rujnuje moje plany. Gdybym miała to zrobić, zrobiłabym to lata temu, nie wczoraj. A to dlaczego? zapytał z zainteresowaniem. Bo wczoraj rano dowiedziałam się, że w końcu mam szansę uwolnić się od niego na drodze prawnej. Na początku maja miała się odbyć rozprawa rozwodowa. Wszystko wskazywało na to, że ostatnie, przez osiem lat marzyłam tylko o tym. Nie odebrałabym sobie tej szansy, zabijając go przedwcześnie. Może zemsta po fakcie by mnie kusiła, ale teraz to był najgorszy możliwy moment i najgorsze miejsce. Nigdy nie splamiłabym tego domu takim wspomnieniem, powiedziała twardo. Musiał przyznać, że była przekonująca, ale chciał jeszcze podrążyć. Może jednak brakło pani cierpliwości. Agata parsknęła gorzkim śmiechem. Jeśli chodzi o Aleksandra, miałam jej aż za wiele. Nie będę pana okłamywać. Zdarzało mi się analizować sytuację i zastanawiać, czy morderstwo nie rozwiązałoby moich problemów. Ale zawsze dochodziłam do wniosku, że on nie jest tego wart. Wiedziałam, że go przetrzymam, niezależnie od wszystkiego. Może uznała pani, że potrafi dokonać zbrodni doskonałej? Z pani doświadczeniem i wiedzą? Zasugerował. Coś błysnęło w jej oczach. Niewykluczone, że rozważałam ten problem, czysto hipotetycznie, w bezsenne noce. Ale naprawdę sądzi pan, że z tego myślenia wyszłoby... Wskazała ręką na okno. To porzucone ciało... Tuż za moim progiem. Może planowanie planowaniem, ale afekt wziął górę? Naciskał. Afekt zakłada emocje. Moje emocje do Aleksandra wygasły już dawno temu. Poza tym posprzątałabym miejsce zbrodni. Nawet popełnionej w afekcie. Nie zostawiłabym go pod drzewem, żeby pierwsza, lepsza osoba się na niego natknęła. Nie jestem pewien, czy to właściwa argumentacja, pani Agato. – Westchnęła. – Wiem. I mówię to panu, ponieważ musi pan znać kontekst. – Odpowiedziała z wyraźną frustracją w głosie. – Musi pan znać całą prawdę, bo kiedy wieść się rozniesie, tylko prawda będzie przemawiać na moją korzyść. – Co dokładnie ma pani na myśli? – zapytał ostrożnie. – Gdy się rozejdzie, kim jest ofiara, sprawa stanie się polityczna i gorąca, Odparła bez ogródek. Bo był pani mężem? Mężem autorki kryminałów? Uniósł brew. Aleksander Bartoszczyk był prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Powiedziała spokojnie, ale jej głos miał w sobie ciężar, którego nie dało się zignorować. Straszewiczowi wyrwało się przekleństwo. Właściwa reakcja? Przyznała Agata. Niestety. Nie był małym żuczkiem, o którego nikt by nie pytał. Był szychą. Ambitnym i dobrze umocowanym typem. Miał powiązania polityczne. Będą naciski, pytania, presja. Na górze wszyscy będą chcieli szybko zamknąć temat i zawiązać na kokardkę. Spojrzała mu prosto w oczy. Nie wiedział, co w nich zobaczyła, ale on w jej dostrzegł strach i determinację. Oboje wiemy, że to wszystko nie wygląda dla mnie najlepiej. Najłatwiej byłoby zawiązać tę kokardkę na mnie. Na no, prawie, byłej żonie. Wzięła głęboki oddech, a jej dłoń odruchowo powędrowała do kołnierza koszuli przy szyi, jakby nagle zaczął ją uwierać. Straszewicz milczał. Pozwalał jej mówić i w myślach analizował każde słowo, gdy kontynuowała opowieść. Pan żyje według konkretnych zasad. Ma pan swoje ograniczenia, ale i zalety. Zależy, kogo zapytać. Gdyby miał pan bardziej giętki kręgosłup moralny i talent do polityki, pewnie tuż przed emeryturą byłby pan dużo wyżej w hierarchii. Wierzę jednak, że zrobi pan wszystko, co w pana mocy, by znaleźć sprawcę. Dlatego mówię teraz otwarcie. Nie zabiłam swojego męża. Nie wiem, kto go zabił, ani dlaczego. Nie mam pojęcia, co Aleksander robił w tej okolicy. Mogę jedynie podejrzewać, że ktoś zamordował go za charakter, ale taki motyw mogło mieć mnóstwo osób. Aleksander nie otaczał się przyjaciółmi. O wrogach mawiał, że ich liczba świadczy o wielkości człowieka. Zamilkła i obserwowała, jak Straszewicz przyswaja fakty. Jeśli mówiła prawdę o miejscu pracy Aleksandra, nie potrzebował wróżki, by przewidzieć, że wszystko potoczy się dokładnie tak, jak powiedziała. Złapał się na tym, że chce jej wierzyć. Chciał wierzyć, że nie zabiła męża. Tylko czy mógł? Dziękuję, że pani mi to wszystko mówi. Zaczął ostrożnie. Ale rozumie pani, że nie mogę przyjąć tego za pewnik Muszę podążać za dowodami i tropami Nawet jeśli zawiodą mnie w miejsca dla pani niewygodne nic innego nie liczę Odparła cicho Mam nadzieję, że przeprowadzi pan jak najdokładniejsze śledztwo I odkryje prawdę, bo w tym momencie Jakkolwiek banalnie i górnolotnie to brzmi tylko prawda może mnie wyzwolić. Kiwnął głową, zamyślony. Cała ta sytuacja miała może jeden plus. Obawiał się, że nie znajdzie żadnych bliskich ofiary. Tymczasem los podsuwał mu być może najlepsze źródło informacji. Jeśli tego pani oczekuje, zgadzamy się co do jednego na tę chwilę. — Najrozsądniej będzie, jeśli zechce pani współpracować i odpowie na wszelkie pytania. — Powiedział. — Oczywiście. Proszę pytać. — Jeśli znam, odpowiedź udzielę jej. Jeśli nie, być może znam kogoś, kto będzie mógł to zrobić. Uniosła brodę, jakby chciała dodać sobie odwagi, ale jej oczy szkliły się lekko, zdradzając emocje, które próbowała ukryć. Straszewicz westchnął i wyciągnął z kieszeni notesik. Może zacznijmy od podstaw Czy ma pani alibi na czas zgonu męża, świadków, którzy potwierdziliby pani obecność w innym miejscu? I proszę nie mówić, że pani Nina czy pani Zuza, bo wiem, że przez cały dzień nie miały pojęcia, gdzie pani przebywa Powiedział, a jego długopis zastygł nad pustą kartką Do czternastej byłam w Warszawie przez większość czasu sama, choć rano odbyłam spotkanie i mam na to świadków. Potem ruszyłam w drogę powrotną. Komórka mi się rozładowała, więc nic panu nie powie, ale zatrzymywałam się na stacjach, tankowałam, kupowałam jedzenie. Przedstawię panu wyciąg z karty płatniczej, jeśli pan chce. Świadkowie i nagrania pewnie też się znajdą, gdy sprawdzę na wyciągu, w jakich miejscowościach się zatrzymywałam – do domu dotarłam dokładnie wtedy, kiedy pan z sierżantem Garstką odjeżdżaliście. Minęliśmy się na drodze, przed zapadłem. Straszewicz kiwnął głową. Dobry początek. Czyli koło siedemnastej była pani w drodze. Upewnił się. Przytaknęła. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest najmocniejsze alibi, ale gdybym wiedziała, że go potrzebuję, zabrałabym sobie autostopowicza na świadka. Powiedziała z przekąsem, a potem zamrugała, jakby coś jej przyszło do głowy. Gdyby wczorajszy dzień nie potoczył się kompletnie inaczej niż planowałam, o od 16.30 byłabym na antenie Radia Słupsk. Zupełnie o tym zapomniałam. Westchnęła i potarła powieki palcami. Będę musiała ich przeprosić. Zastanowiła się, dlaczego nie miała żadnych wiadomości ani prób połączenia od redakcji, kiedy wreszcie włączyła naładowaną komórkę. Przecież wymieniali się numerami, gdy ustalali szczegóły. Trzeba będzie to naprawić, zanim uznają ją za nieprofesjonalną diwę. Miała tylko jedną reputację i starała się jej nie splamić. A wcześniej? Zapytał, notując skrzętnie jej słowa. Od poniedziałku siedziałam w Warszawie. Na to akurat mam mnóstwo świadków. Kilkadziesiąt osób potwierdzi mój rozkład dnia, a część z nich ma nawet nagrania. Skinął głową i znów zanotował kilka słów. Ciekawe swoją drogą, zagaił. Siedzi pani w ustce i domu uklejów od ponad miesiąca. To był chyba pani dłuższy wyjazd w tym czasie, prawda? Mam majową premierę. Musiałam odbębnić promocje, spotkania, sesje i inne. Odparła wzruszając ramionami. I akurat kiedy pani wyjeżdża na tych kilka dni, pani mąż odnajduje pani tymczasowy adres i ginie w jego sąsiedztwie. Ciekawy zbieg okoliczności, prawda? Albo złośliwość losu? Zależy jak na to patrzeć. Odparła z gorzkim uśmiechem. Czyli nie zatrzymał się tutaj, u pani? Agata parsknęła śmiechem na samą sugestię. Może mi pan wierzyć, nie wpadłby do mnie na nocowankę. To nie był przyjazny rozwód. Może chciał z panią porozmawiać przed rozprawą? Przekonać, żeby dała mu pani jeszcze jedną szansę? Agata zawahała się przez moment, a potem westchnęła ciężko. — no dobrze, grajmy w otwarte karty. Zakłada pan, że mój mąż nie chciał dać mi rozwodu, bo zależało mu na naszym małżeństwie. Może myśli pan, że liczył na pogodzenie się i powrót do normalności, ale to nie ma kompletnie nic wspólnego ze stanem faktycznym. Aleksander nie chciał mi dać rozwodu, bo nie chciałbym była wolna. Może wpadłby tu, żeby mnie podręczyć, nastręczyć problemów, wywołać kłótnie, ale nie po to, żeby mnie namawiać do wycofania pozmu. Straszewicz zanotował kilka słów, a potem odwrócił stronę. Zaraz miał usłyszeć odpowiedzi na pytania, od których należało zacząć. No dobrze, załóżmy, że jest tak, jak pani mówi – Pani mąż przyjechał do Ustki, nie zastał pani w domu, ale też niekoniecznie miał ochotę na powrót do Warszawy z niczym. Gdzie mógł się zatrzymać? Agata spojrzała na niego zaskoczona. Myśli pan, że wynajął gdzieś pokój? Myślę, że mężczyzna, którego pani opisała, nie jechałby pięć czy sześć godzin tylko po to, żeby w razie pierwszego niepowodzenia wracać z niczym. Nie wyglądał na kogoś, kto łatwo się poddaje albo godzi z przeciwnościami. Odpowiedział spokojnie, uważnie obserwując jej reakcję. Zastanowiła się nad jego słowami i kiwnęła głową. Ma pan rację. Uznałby to za niewielką przeszkodę, za coś zbyt błahego, by zmienić plan. Nie znaleziono przy nim bagażu ani kluczyków do samochodu. Gdzie mógł zostawić rzeczy i przeczekać pani nieobecność? Agata przez chwilę myślała. — Aleksander cenił sobie komfort, luksus wręcz. Wybrałby hotel i to nie byle jaki. Cztery gwiazdki lub więcej. Może uda się znaleźć coś w wyciągach bankowych, gdy już dostaniecie nakaz. Sama nie mam dostępu do jego kont, ale wiem, z którego banku korzystał przez ostatnie dwanaście lat. Straszewicz kiwnął głową i zanotował nazwę. To jakiś początek, przyznał. A pojazd? – Zastanawiam się, jak tu dotarł. Dzielnicowy rozgląda się za pojazdem na razie bez rezultatu. Byłoby mu łatwiej, gdyby wiedział, czego szuka. Agata przytaknęła Jeśli Aleksander przyjechał do miasta samochodem, to był to Mercedes. Nie znam modelu ani numeru rejestracyjnego, ale to pewnie pan ustali w systemie. Nie starszy niż trzy lata i na pewno z tych luksusowych. Nawet wybierając taksówkę czy auto z wypożyczalni na wakacjach trzymał się tej marki. Straszewicz zanotował i to. Miał jakieś punkty zaczepienia i spory zamęt w głowie, który musiał sobie poukładać. Zanim jednak zdążył zadać kolejne pytanie, rozdzwoniła się jego komórka. – Co tam? – zapytał Marka Garstki, którego numer wyświetlił się na ekranie. – Prokurator zwalił się z samego rana i czeka na ciebie – poinformował Garstka. – Czyli od patologa już wie, że mamy tożsamość ofiary? stwierdził Straszewicz. A mamy? Nie jestem na bieżąco. Niedawno do mnie dzwonił. Do Dunina pewnie wcześniej. I co? Nazwisko go tak ruszyło? Bo kręci się jak kot z pęcherzem. Ofiarą jest warszawski prokurator. Będzie dym. A Dunin pewnie dmucha na zimne, żeby chronić własny tyłek. Zrób mu kawę. Tej bezkofeinowej. Będę za dziesięć minut. Garstka odetchnął z wyraźną ulgą. Minutę później Agata patrzyła na odjeżdżającego Straszewicza z mieszaniną nadziei, lęku i ulgi. Nie była pewna, czy słusznie postąpiła, odsłaniając karty, ale wiedziała jedno. Kiedy wszystko wybuchnie, dobrze byłoby mieć Straszewicza po swojej stronie. Widziała go przy pracy. Bywał uparty jak osioł i nieziemsko ją wkurzał, ale nie był idiotą. Może dowie się, kto zabił Aleksandra, zanim ten z zagrobu zniszczy jej życie do reszty. Odnalazła w korespondencji numer do redakcji Radia Słupsk i zadzwoniła gotowa się kajać. Ostatnie, czego teraz chciała, to urażony lokalny dziennikarz, który szukałby zemsty dla wyrównania rachunków. Gdy w słuchawce odezwała się młoda kobieta z sekretariatu, Agata podała nazwisko dziennikarza, z którym była umówiona – po chwili ciszy rozmówczyni zapytała – Jest pani pewna, że to z panem Pawłem była pani umówiona na wczoraj? – Tak. Ostatni mail wysłał do mnie w środę rano – zapewniła Agata. Kobieta odchrząknęła. – Nie wiem, co pani powiedzieć. Pan Paweł z całą pewnością nie planował pojawić się wczoraj w redakcji czy w studiu – są z żoną na urlopie w Australii i pewnie właśnie robią sobie selfie z kłoką. Nie wiem, z kim pani korespondowała, ale w harmonogramie studia nic nie wpisano na wczoraj, na szesnastą, ani później. Może pomyliła pani daty? Może to za miesiąc? Agata miała przed oczami maile od pana Pawła. Kwiecień był zapisany słownie, nie rzymską czwórką. Tak czy owak nie musi się pani martwić, nikogo pani wczoraj nie wystawiła. Gdyby pani przyjechała, to ja byłabym w niezręcznym położeniu, bo o niczym nie zostałam poinformowana, dodała kobieta lekkim tonem. Dzięki za pociechę, powiedziała Agata i zakończyła rozmowę. Wyszukała stronę radia i sprawdziła nazwisko dziennikarza, z którym korespondowała. Adres mailowy w rubryce kontakt nie zgadzał się z tym, z którego otrzymała wiadomości. Przymknęła powieki analizując sytuację. Mógł to być oczywiście przypadek, ale ostatnio było ich już zbyt wiele, by dało się je za takowe uznać. Istniało jedno rozwiązanie. Ktoś, kto nie wiedział, że Agata wybiera się do Warszawy, bardzo się postarał, by nie miała alibi na czas morderstwa. Pojechałaby do radia, pocałowała klamkę. Gdyby potem policja pytała dziennikarza, ten nie miałby pojęcia o czym mowa, bo żadnego wywiadu nie planował. Kto się wrabiał? O przypadku nie mogło być mowy.